Mega Głos Dzień dobry, cześć! To jest ósmy odcinek mojego podcastu Mega Głos. Podobno przekroczyłam właśnie magiczną liczbę podcastową, która wróży, że ten podcast to nie tylko zauroczenie, ale być może będzie z tego coś więcej. Jeszcze kilka dni temu powiedziałabym, że zima nadchodzi wielkimi krokami, ale dzisiaj już właściwie za oknem widać zimę i to w całej swojej białej i śnieżnej okazałości. I dlatego to właśnie świetny moment, aby powiedzieć Wam o tym, jak dbać o głos, gdy za oknem mróz, a także co zrobić w sytuacji, gdy głos odmawia współpracy, a my mówić musimy. Jak dbać o swoje gardło zimą i w czasie infekcji? Chrypka, podrażnienie gardła, suchość w gardle to najczęściej wymieniane dolegliwości związane z naszym gardłem. Nie mam tu na myśli tylko chrypki, która spowodowana jest wirusem, przeziębieniem czy też chorobą, ale ogólnie Chodzi mi o problemy, które mają osoby pracujące głosem. E, takie, które dużo i często mówią, ale również, a może nawet tym bardziej, osoby, które nad swoim głosem nie pracują. Wielu ludzi używających głosów pracy, chociaż brzmi to nieco dziwnie, bo każdy głosu używa, ale wiadomo, że chodzi mi o osoby, których praca polega na mówieniu, e, skarżą się te osoby skarżą się na te wspomniane przeze mnie dolegliwości, które przeszkadzają nam często w swobodnym mówieniu. Poza tymi chrypkowymi problemami, ludzie skarżą się też na barwę swojego głosu, która pod wpływem stresu staje się mm, np. wyższa albo zbyt delikatna. Czasem mówimy bardzo cicho a czasami w chwilach uniesienia znacznie przekraczamy dopuszczalne decybele, które są potrzebne na przykład w wystąpieniach publicznych. Po prostu przesadzamy. To znaczy, chodzi mi o to, że zbyt głośne mówienie do publiczności też nie jest kluczem do sukcesu. O wpływie stresu na nasz głos mówiłam już w poprzednim odcinku podcastu, do którego wysłuchania gorąco Was zachęcam. Przejdźmy więc do przyczyn i rozwiązania naszych problemów z chrypką oraz zmęczonym i suchym gardłem. Wiadomo, że podrażnienie gardła w sytuacji, gdy musimy używać głosu w naszej pracy, jest oczywiście sytuacją mega niekomfortową. Na stan naszej błony śluzowej i gardła wpływa m.in. sezon zimowy, Ogrzewanie, klimatyzacja w sezonie letnim oraz obniżona odporność, która często spowodowana jest zmęczeniem. Większość problemów, o których przed chwilą wspomniałam, ma swoją przyczynę w braku odpowiedniego nawilżenia. Nie zapominajmy więc o wodzie. To, że należy pić dużo w ciągu dnia, na pewno już wiecie. Wszędzie o tym piszą i mówią, nie jest to żadna nowość dla osób, które dbają o swoje zdrowie czy sylwetkę. Poza tym, że to zdrowe dla naszego organizmu, bo składa się on z wody i musimy ją uzupełniać, wszędzie możemy przeczytać, że warto pić półtora litra wody dziennie i poprawia to wygląd oraz przemianę materii i tak dalej, Do tego, co już wiecie i co już znacie, ja dzisiaj dodam, że picie wody ma również ogromny wpływ na nawilżenie naszego gardła i co za tym idzie, poprawy jakości mówienia. Woda jest bardzo ważna. I poza tym, że trzeba ją pić w ciągu dnia, żeby się nawadniać, to przede wszystkim warto mieć ją zawsze przy sobie w czasie nagrania czy wystąpienia, aby w trakcie mówienia móc popijać małymi łyczkami, dbając o nawilżenie gardła i strun głosowych. Przed nagraniem, Wystąpieniem i tymi wszystkimi sytuacjami, w których używamy głosu, nie polecam wody gazowanej, pomimo tego, że też jest mokra. Ale lepiej, aby bąbelki w niej zawarte nie dawały znać w najmniej oczekiwanym momencie naszej wypowiedzi. Pamiętajcie też, że woda nie powinna być lodowata, nie powinna być również zimna. Nie musi być gorąca, chociaż akurat Taka mm, mnie na przykład dobrze robi podczas nagrywania, ale niech będzie przynajmniej w temperaturze pokojowej. Szczególnie w upały bardzo zimna woda może spowodować, że zaserwujemy naszemu gardłu mm, szok termiczny, no i infekcja gotowa. Słyszałam nawet kiedyś, że dla naszego gardła lepiej jest jeść lody zimą niż latem, właśnie ze względu na owy szok. Nie wiem jednak, na ile. Udowodniona jest ta teoria, więc akurat jej polecać nie będę. Poza tym, że warto pić wodę, można nawilżać gardło również na inne sposoby. Kiedyś ktoś gdzieś zapytał mnie o picie surowych jajek. Jest to stary i legendarny już sposób na poprawienie warunków głosowych, stosowany ze względu na właściwości, jakie posiada żółtko jajka, zawiera on witaminy A i D, które pomagają w utrzymaniu odpowiedniego nawilżenia błon śluzowych. Nie stosowałam nigdy, a surowe jajko ostatni raz piłam, nie pamiętam nawet czemu, no ale kiedy byłam dzieckiem, o wiele lepsze są inne sposoby, które zdecydowanie polecam i o których za chwilę Wam opowiem. Na przykład niektórzy lekarze na suchy kaszel poza syropem czy pastylkami radzą rozgryzać kapsułki witaminy A plus E. Jak już mówiłam, polecam bardzo. Ta metoda jest doskonała na nawilżenie strun głosowych, a przy okazji poprawi naszą cerę, drogie panie. Poza tym można jeszcze używać oleju lnianego. Próbowałam, ale jednak picie oleju uważam za dosyć Ekscentryczny sposób, ale można i wydaje mi się, że skutek jest też całkiem, całkiem niezły. Świetnie działa także siemielniane. Najlepiej z ciepłą wodą. Ja w czasie nagrań i nie tylko czasem robię sobie taki napój. Jest to też dla mnie rodzaj przekąski, smacznej i w dodatku zdrowej. Do kubka nasypuję około dwóch łyżeczek zmielonego siemienia i zalewam ciepłą wodą. Taką miksturę można wzbogacić na przykład o miód yy, albo cytrynę, o których za chwilę jeszcze wspomnę kilka słów. Dzięki zawartości dużych ilości substancji śluzowych i oleistych siemielniane ma yy, właściwości osłonowe i stabilizujące i naprawdę jest to bardzo dobry sposób na to, żeby nawilżyć struny głosowe. Yy, no i świetny również na to, aby nawilżyć błony śluzowe, bardzo dobry także w zwalczaniu kaszlu. Niektórzy stosują ciepłą wodę z miodem, no i dodają też cytrynę albo imbir. W ogóle dobrym sposobem na wszelkiego rodzaju zalegające w gardle problemy jest świeży sok z cytryny, najlepiej z przygotowaną wodą. Popijanie takiego napoju powinno przebić się przez nadmiar śluzu i go rozpuścić. Faktycznie jest, jest w tym sposobie metoda. Nie na każdego to podobno działa. Na mnie akurat w stopniu umiarkowanym. Picie takich napojów w ogóle jest zdrowe i przede wszystkim kojąco i nawilżająco działa na struny głosowe. Jest też wskazane na wszelkiego rodzaju infekcje gardła i przeziębienia. Cytryna, miód, imbir, wiadomo. Wśród osób pracujących głosem poleca się również napar z lnu i lipy. Osobiście nigdy nie próbowałam, ale może jeszcze kiedyś spróbuję i skosztuję. Jeżeli piliście i polecacie, to dajcie koniecznie znać. Na podrażnione gardło zaleca się także witaminę C, dlatego cytryna jest w tym przypadku e, dobrym sposobem. Podobno ma ona właściwości regenerujące, przyspiesza gojenie ran, więc doskonale sprawdzi się, gdy mamy mały problem z naszym podrażnionym gardłem i chrypką. Osobiście mm, nie stosuję raczej tej w tabletkach, staram się używać naturalnej, np. Na w owocach, e, w kiszonej kapuście i tym podobnych produktach, które zawierają jej najwięcej. Niektórym mogą odpowiadać na przykład pastylki, które można kupić w każdej aptece. Na dużą suchość można od czasu do czasu wspomóc się tymi reklamowanymi ostatnimi czasy przez lektorów środkami do ssania na suchość w gardle. Ale mi one pomag nie pomagają jakoś yy, znacząco. Dobry jest też tymianek z podbiałem do ssania. Yy, polecam. Szczególnie jeżeli wiemy, że mamy taki problem i chcemy zadziałać, aby nie przeszkadzało nam to w mówieniu. Możemy też ssać inne ziołowe cukierki o działaniu wspomagającym nawilżenie błon śluzowych. Spróbujcie, bo może akurat dla Was będzie to dobry sposób. Ostatnio czytałam gdzieś o preparacie do spryskiwania o nazwie Glossal. Jeszcze nie próbowałam, ale polecany jest ze względu na właściwości nawilżające i dosyć chwalony, między innymi w środowisku lektorów. Zresztą zamierzam go niedługo zakupić, także jeżeli się sprawdzi, to na pewno dam Wam znać yy, pewnie na Facebooku lub blogu przy okazji podobnego wpisu. Kolejny sposób to napar z szałwii. Jest to świetny lek przeciwzapalny i odkażający, który sprawdzi się zarówno przy chrypce, jak i poważnych infekcjach, nawet typu angina. Niektórzy lektorzy i lekarze polecają również napar z kory dębu lub rumianku, ale tych sposobów akurat nie próbowałam, więc nie mogę polecić jako sprawdzone przeze mnie. A poza tymi wszystkimi sposobami na chrypkę, Nawilżenie strun głosowych i profilaktykę, aby takich problemów nie miewać za często, chciałam jeszcze osobno wspomnieć o infekcjach gardła, które jeżeli już się zdarzą, to też warto wspomagać się nie tylko lekarstwami przepisanymi przez lekarzy, ale również naturalnymi sposobami. One nigdy nie zaszkodzą, a mogą pomóc yy, i wspomóc yy, działanie tych lekarstw na receptę. Polecanym sposobem na bakterie infekcji jest oczywiście czosnek. Najlepiej jest stosować go profilaktycznie i oczywiście na surowo, ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdemu odpowiada jego zapach yy, i smak. Ja akurat uwielbiam czosnek i może dlatego tak rzadko choruję. Czosnek jest naturalnym antybiotykiem. Działa bakteriobójczo i regenerująco. Wspomaga naszą odporność, a przede wszystkim pomaga leczyć chore gardło. O cytrynie, miodzie i imbirze już była mowa i mikstury, o których wspominałam, można używać również w trakcie choroby. Uwaga na mleko. Często polecanym napojem dla chorych jest mleko z miodem albo mleko z czosnkiem. O ile wiadomo, że rano nikt raczej nie będzie jadł czosnku, to aby Wam nie przyszło do głowy, żeby pić mleko przed wystąpieniem. Od mleka i produktów pochodnych powinniśmy trzymać się z daleka, przynajmniej na kilka godzin przed mówieniem e, oraz śpiewaniem. Każdy produkt mleczny powoduje wytwarzanie się nadmiernej ilości flegmy wokół naszych strun głosowych. Tradycyjne lekarstwo na gardło w postaci mleka z miodem jest naprawdę bardzo dobre, ale po nagraniu czy prelekcji i najlepiej na noc. Jeżeli nie lubicie faszerować się chemią w dużych ilościach, na infekcję gardła polecam także Engistol i Angin-Hel. Są to środki homeopatyczne do kupienia bez recepty w aptekach. Mnie akurat dobrze robią, chociaż być może jest to efekt placebo, ale nie jest to temat e, na ten podcast. A teraz nawiązując do mleka, chciałabym jeszcze powiedzieć więcej o zakazanych produktach. Chociaż brzmi to dosyć radykalnie, to oczywiście nie chodzi o to, aby nigdy ich nie spożywać, lecz raczej ograniczyć, kiedy mamy do wygłoszenia referat czy ważną rozmowę do przeprowadzenia. Czego więc powinniśmy unikać poza mlekiem, żeby nie przysporzyć sobie więcej kłopotów w dniu występu lub nagrania? Napoje takie jak alkohol, herbata, kawa, Coca-Cola, napoje energetyczne i wszystkie inne, które zawierają kofeinę. Wszystkie powodują odwodnienie, czyli sytuację przeciwną do tej, do której powinniśmy dążyć, e, pracując głosem. Papierosy to wróg nie tylko naszego organizmu, w ogóle, ale co w przypadku mega głosu jest najistotniejsze to wróg zdrowego i silnego głosu. Palenie obniża emisję, co ważne dla wokalistów, negatywnie wpływa na rozpiętość skali, w której możemy śpiewać. I uwaga teoria o tym, że palenie obniża głos i powoduje seksowną chrypkę. To mit. Owszem, jest wielu lektorów, aktorów i mówców, którzy palą, a wręcz podobno kopcą jak smoki i to jest cytat, ale pamiętajcie, że na każdego palenie może mieć inny wpływ. Ja w każdym razie papierochów nie polecam. Przed mówieniem nie poleca się również produktów słodkich, które mają podobne działanie jak mleko. Czekolada jest wręcz zabroniona dla wokalistów i lektorów. Czego jeszcze należy unikać poza wspomnianymi produktami? Nie warto się obiadać. W ogóle nie warto, ale nadmierne obiadanie się jest też niekorzystne dla mówienia. I faktycznie mnie akurat o wiele lepiej mówi się z lekkim żołądkiem, ale z drugiej strony mam też drastycznie zauważalny w głosie spadek energii, gdy jestem głodna. Nikt nam nie każe się głodzić, oczywiście, ale starajmy się unikać obfitych, y, głównie smażonych y, posiłków i nie jedzmy na minimum godzinę lub dwie przed występem. To jest oczywiście wszystko kwestia rozsądku. No bo jeżeli mamy nagrywać kilka godzin, to ciężko nam będzie nie zjeść przed albo w trakcie nagrania. No, na głodniaka też nie uda nam się mówić ładnie, bo organizm jest wtedy osłabiony, więc nie mamy siły również na to, żeby mówić. A teraz ciekawostka dotycząca szeptania. I nie chodzi mi o szeptanie sobie do uszka, ale mówienie szeptem w sytuacji, gdy nasze gardło jest podrażnione. Co może dziwić, to wcale nie jest wskazane, wbrew temu, co się powszechnie uważa. I już mówię dlaczego. Szept wcale nie oszczędza naszego głosu. Lepiej jest mówić ciszej, ale nie szeptać, bo to forsuje nasze gardło równie mocno jak głośne mówienie. Gdy szepczemy, napinamy struny głosowe i zauważcie też, że zupełnie inaczej oddychamy. Sztuką jest mówienie szeptem w taki sposób, aby nie nadwyrężyć strun głosowych, a uczą się tego m.in. adepci szkół aktorskich, bo mówienie szeptem w dodatku tak, aby być słyszalnym, jak już wspomniałam, do łatwych zadań, nie należy. Czego jeszcze nie należy robić? Chrząkać. Tak, to bardzo ale to bardzo szkodliwy dla naszego gardła odruch. Mój nauczyciel dykcji wpajał mi od gimnazjum, że jeżeli chcę dbać o głos i nie nabawić się chrypki, to pod żadnym pozorem nie powinnam chrząkać. Chrząkanie, odchrząkiwanie to odruch, który ma za zadanie oczyścić struny głosowe, no na przykład z nadmiaru śluzu. Jednak niezależnie od tego, czy nasze gardło jest zmęczone yy, czy chore, to powinniśmy oduczyć się tego nawyku. Wielokrotne chrząkanie męczy naszą krtań i zaciska gardło. Powoduje wręcz jego większe podrażnienie. O wiele zdrowsze i korzystniejsze dla naszych strun głosowych jest delikatnie kaszlnąć niż chrząknąć. Najpierw jednak spróbujcie przełknąć ślinę, e, popić albo wykonać powolny wydech. W ostateczności nie chrząkajcie, ale Kaszlcie. W pewnym momencie, jeżeli śpiewamy lub mówimy, w gardle zbiera nam się nadmierna ilość śluzu czy też flegmy. To jest naturalne. No, zwał to jak zwał, ale nie dajmy się pokusie, aby oczyścić z nich gardło zbyt mocno i zbyt agresywnie, właśnie między innymi za pomocą chrząknięcia. Chrząkanie może doprowadzić do bólu gardła, do drapania w gardle. Także jeżeli musimy, to kaszlmy i pamiętajcie też o sposobie z cytryną. Nie będę pewnie zbyt odkrywcza, jeżeli powiem Wam, że odpoczynek ma również zbawienny wpływ na nasz głos. Gdy jesteśmy niewyspani, cały nasz organizm pracuje gorzej i tyczy się to również naszego gardła i strun głosowych. Dlatego warto odpoczywać, i nie nadwyrężać głosu przed ważnym nagraniem czy wystąpieniem. Nie rozmawiajmy godzinami przez telefon, jeżeli mamy w planach ważną prelekcję. Przełóżmy spotkanie z przyjaciółką na czas po nagraniu czy lekcji. Oczywiście wysypiajmy się i po prostu pomilczmy sobie czasem, przecież nie musimy cały czas mówić. Warto dać odpocząć swojemu głosowi ale również należy pamiętać o wypoczynku całego organizmu, bo brak snu jest wrogiem naszego głosu. Co jeszcze? Trenujmy głos, ćwiczmy oddech i róbmy rozgrzewkę. Naprawdę warto poświęcić codziennie chwilę na pracę nad naszym głosem, tak samo jak warto uprawiać sport, dbać o dietę czy rozwijać swoje umiejętności. To naprawdę bardzo ważne. Jeżeli używamy w naszej pracy głosu, to takie ćwiczenie na jego wzmocnienie, na skalę, uelastycznienie będą ułatwiać nam pracę i wyeliminują sytuacje, w których braknie nam głosu lub wyraźnie czujemy, że jest on zmęczony i zachrypnięty. Bardzo przydatna jest również świadomość tego, jak należy prawidłowo Oddychać. Co to znaczy prawidłowo, będę jeszcze mówić w podcaście oraz pisać na blogu, a już na pewno ten punkt pojawi się jako osobny moduł mojego kursu online. A jeżeli już wspomniałam o kursie, to przypominam, że na stronie megagłos.com pojawiła się nowa zakładka Kurs. Znajdują się tam wszystkie informacje dotyczące mojej oferty szkoleniowej dla Was. Zostaniecie przekierowani na stronę, na której znajdują się wszystkie informacje dotyczące kursu, który tworzę specjalnie dla osób, które chciałyby pracować nad swoim głosem. Co ważne, jest tam możliwość zostawienia swojego adresu e-mail. Nie wiąże się to z zapisaniem na kurs, ale daje mi możliwość wysłania Wam informacji na temat postępów w mojej pracy nad kursem i przede wszystkim Będę mogła Was poinformować, gdy sprzedaż kursu ruszy. Przypominam, wszystkie szczegóły możecie znaleźć na stronie www.megagłos.com, oczywiście bez polskich znaków. Możecie też pisać do mnie na adres mega.głos.małpa.wp.pl. Na koniec chciałabym Was zachęcić do dbania o swój głos. Profilaktyka, ćwiczenia, higiena głosu to tak samo ważne kwestie jak dbanie o nasze zdrowie czy wygląd. Głos jest naszą wizytówką. Często powtarzam, że jak nas słyszą, tak nas widzą. A już na pewno warto jest pracować nad swoim głosem, jeżeli jest to narzędzie naszej pracy. Warto po prostu zadbać o głos, bo efektem jest nie tylko sama przyjemność płynąca z mówienia, i pięknej barwy głosu, ale rezultaty, y, jakie osiągamy dzięki temu. Wiecie przecież, że skuteczne przemawianie było szalenie ważne od początku istnienia świata. Przykłady przychodzą same do głowy. To, w jaki sposób mówimy, ma również znaczenie dla tego, y, jak jesteśmy postrzegani przez innych. Pamiętajcie też, że wszystkie metody, które opisałam w tym podcaście, to tylko doraźne sposoby, pomagające zwalczyć drobne dolegliwości czy też zmęczenie gardła i spowodowaną tym chrypkę. Nie zastąpi ono jednak leczenia pod okiem specjalisty, więc jeżeli pracujecie głosem, to nie lekceważcie żadnych poważnych czy dłużej utrzymujących się objawów chorobowych. W takim przypadku koniecznie skonsultujcie się z lekarzem. Jeżeli macie jakieś pytania lub sugestie, piszcie do mnie na adres mega.głos małpa.wp.pl lub przez wiadomość na Facebooku na profilu Megagłos, czyli facebook.com ukośnik mega.głos Chciałabym Was też zaprosić do wysłuchania rozmowy ze mną na temat mojego podcastu, którą prowadzi Krystian Zych, twórca podcastu Mój Mały Wielki Biznes i nowego tworu którego zostałam drugim gościem, czyli porozmawiajmy o podcastach. Link do rozmowy i strony Krystiana znajdziecie na stronie podcastu megagłos.com ukośnik podcast. Świetna rozmowa i zapowiada się nowy, ciekawy podcast do słuchania, więc zachęcam Was do śledzenia i subskrypcji. I to już wszystko na dziś. Nazywam się Magdalena Gościmska i dziękuję Wam bardzo, że wysłuchaliście ósmego odcinka mojego podcastu Mega Głos. Przebrnęliśmy przez magiczną liczbę, więc dalej będzie tylko lepiej. Jeżeli podoba Ci się to, o czym mówię, będzie mi bardzo miło, jeżeli udostępnisz link do moich podcastów osobom, które, tak jak Ty, są zainteresowane ładnym mówieniem, językiem i pracą głosem. Super, jeżeli zostawisz swoją ocenę podcastu w aplikacji iTunes. Znajdziecie mnie również na Facebooku pod nazwą Megagłos. Jeżeli chcecie dostawać ode mnie powiadomienia o pojawieniu się nowego odcinka, to zapiszcie się koniecznie na mój newsletter na stronie megagłos.com lub subskrybujcie podcast za pomocą RSS przez iTunes lub na stronie www w zakładce podcast. Dziękuję i do usłyszenia. Mega Głos